To są informacje Polskiego Radia 24. Obrzymia frekwencja podczas wyborów parlamentarnych na Węgrzech. Przebieg głosowania śledzi nasz korespondent. Rosja narusza świąteczne zawieszenie broni na Ukrainie. Kijów odnotował ponad 2000 incydentów. Dwa wydawnictwa Polskiego Radia z szansą na Fryderyki, laureatów, poznamy podczas wieczornej gali. Minęła 13. Radosław Siennicki, zapraszam. Węgrzy masowo ruszyli do urn. Dzisiejsze wybory parlamentarne w tym kraju prawdopodobnie będą rekordowe pod względem frekwencji. Łączymy się z naszym korespondentem w Budapeszcie, Piotrem Piętką. Witaj. Dzień dobry. Piotrze, powiedz jaka jest dokładnie frekwencja i czy najważniejsi gracze tych wyborów oddali już swój głos? No to jest rekord, to jest fenomen, to jest wielkie święto demokracji. Do godziny 11, po pięciu godzinach od momencie otwarcia tych lokali wyborczych głosowało niemal 2 miliony, ponad 2 miliony 800 tysięcy Węgrów i to jest prawie 40%, a dokładnie 37,98, ale na godzinę 11 czekamy, bo za moment pojawią się następne, ja myślę, że to już może być około połowy. Tak, rzeczywiście właściwie wszyscy politycy, ci najważniejsi ty, liderzy tych czterech partii, które walczą o zwycięstwo, ale też walczą o wejście do parlamentu, już oddali swój głos. Oni oczywiście są pewni swoich racji. Mówię o tych dwóch najważniejszych graczach, czyli o Peterze Modiorze i o Wiktorze Orbanie. Posłuchajmy, co po oddaniu swojego głosu powiedzieli właśnie Modior i Orban.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 W internecie krąży taki żart, że jeśli tak dalej pójdzie, to już za kilka godzin będzie można zamykać lokale wyborcze i przeliczać głosy, ponieważ a teraz na poważnie eksperci spodziewają się, że frekwencja w tych wyborach może być nawet około 90%. O przebiegu wyborów na Węgrzech prosto z Budapesztu mówił nasz korespondent Piotr Piętka. Do tego tematu wrócimy zaraz po informacjach. Naszym gościem będzie Andrzej Sadecki z Ośrodka Studiów Wschodnich. Z kolei o 22.00 w Polskim Radiu 24 rusza węgierski wieczór. Nasi goście będą mówić o wyniku wyborów i o możliwych scenariuszach. Nie zabraknie także relacji naszych wysłanników. Mimo zapowiedzi świątecznego rozejmu na Ukrainie walki nie ustają. Rosjanie na froncie naruszają zawieszenie broni, nie atakują jednak w głębi ukraińskiego terytorium. Rozejm ma obowiązywać do końca dnia. Na Ukrainie, ale też w Rosji prawosławni świętują dziesięć zmartwychwstanie Chrystusa. O szczegółach Paweł Buszko. Według danych Sztabu Generalnego od soboty odnotowano 2299 przypadków naruszenia zawieszenia broni. Rosjanie na froncie szturmowali 28 razy, dokonali 479 ostrzałów, 747 razy użyli małych dronów kamikadze FPV. Natomiast od sobotniego popołudnia nie odnotowano uderzeń rakietowych, kierowanych bomb lotniczych ani bezzałogowców typu szachit. Władze w Kijowie zapewniły, że reakcja Ukrainy na zawieszenie broni będzie lustrzana. Zaproponowały też, żeby nie ograniczać go jedynie do Wielkanocy. Z Berechowa na Ukrainie, Paweł Buszko, Polskie Radio. Nawet trzy lata więzienia mogą grozić mieszkańcowi Bytomia, który miał zaatakować i obrażać ratowników medycznych. Do zdarzenia to szło w czwartek, ale policja poinformowała o nim dopiero dzisiaj. Funkcjonariusze i pogotowie otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie leżącym na poboczu. Jak się okazało, był kompletnie pijany. Zaatakował ratowników w karetce pogotowia, relacjonuje Paulina Gnietko z bytomskiej policji. Naruszył nietykalność się lesą ratowników medycznych, szarpiąc i kopiąc ich po Wielokrotnie znieważył ich słowami wulgarnymi i odraźliwymi. Mocno pobudzony 33-letni mieszkaniec Bytomia został przewieziony do szpitala. Nie wymagał jednak hospitalizacji. Za to w organizmie miał ponad 3,5 promina alkoholu. 33-latek trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzuty. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Płyty polskiego radia i artyści jazzowi związani z publicznym nadawcą mają szansę na Fryderyki, najważniejsze nagrody polskiej branży muzycznej. W kategorii jazz eksperymentalny, współczesna muzyka improwizowana, nominowana została płyta Agi Derlak, NeuroDivergent. Szansę na nagrodę w kategorii Kompozytor Roku ma natomiast Włodzimierz Nachorny, który w ubiegłym roku wspólnie z okolistką Nulą Stankiewicz nagrał album Bliskość Ciszy. Nominacje cieszą dyrektora Agencji Muzycznej Polskiego Radia Juliusza.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 Laureatów poznamy o godzinie 20.00 podczas gali w Muzeum Historii Polski w Warszawie. To były informacje Polskiego Radia 24. W prawie całym kraju dużo słońca. Więcej chmur jedynie na zachodzie i wschodzie i tam może popadać deszcz. Temperatura od 9 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich, w Karpatach oraz miejscami na wybrzeżu do 15 stopni na południowym zachodzie. W nocy uwaga na przymrozki. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw podlaskiego i lubelskiego oraz części mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Radio 24. Słowem wszystko. A na zegarze 6 minut po godzinie 13. Świat 24. Kluczowe głosowanie na Węgrzech. Czy po 16 latach Viktor Orban odda władzę? Jakim krajem po tym czasie są Węgry i co do zaoferowania Węgrom ma opozycja? Fiasko amerykańsko-irańskich negocjacji w Islamabadzie. Był maraton rozmów. Nie ma jednak przełomu. Czy powrót do zbrojnej konfrontacji jest kwestią czasu? Powiemy także o jedynym zachodnim przywódcy, który tak otwarcie krytykuje Donalda Trumpa. Mowa o hiszpańskim premierze Pedro Sanchezie. Z czego wynika ta postawa? Czy to przejaw przywiązania do pryncypiów, a może czysty antymarykanizm? Marcin Poś dobry i zapraszam. Świat 24 Ale na początek Węgry. Z nami ekspert ośrodka studiów wschodnich Andrzej Sadecki. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale często w wszelakich głosowaniach z dużą przesadą pisze się, czy też mówi, że są to historyczne lub przełomowe wydarzenia, no ale w tym przypadku, w przypadku tych wyborów, o których mówimy, wyborów na Węgrzech, chyba takie przymiotniki są jak najbardziej na miejscu. Ważą się bowiem losy Wiktora Orbana, człowieka, który nie tylko przez lata, przez 16 lat, a nawet więcej, kształtował węgierską politykę i same Węgry, ale też dał początek pewnemu nurtowi, nawet w światowej polityce, nurtowi, który moglibyśmy, który moglibyśmy wpisać chociażby prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Stąd też, jak się zdaje, ogromne zainteresowanie tym głosowaniem, mimo iż Węgry no, są małym krajem w skali Europy. Zgodzi się pan z taką tezą? No, myślę, że tak i widzimy właśnie, jak jest ogromne zainteresowanie i w Polsce i w ogóle międzynarodowo. Mam wrażenie, że w Budapeszcie dzisiaj jest masę światowych mediów. No, wiąże się z tym, że Orban stał się punktem odniesienia w pozytywny lub negatywny sposób dla wielu w Europie, ale również na świecie, choćby w Stanach Zjednoczonych. I tutaj on ma pierwszy raz takie realne ryzyko utraty władzy, ma bardzo silnego rywala, który w zasadzie wyłonił się znikąd i przez dwa lata stworzył silny ruch i partię polityczną, czyli TISE, no stąd te wybory naprawdę zwracają dużą uwagę. Chyba o wadze tego głosowania, także w takiej skale, skali nie tylko węgierskiej, świadczy też fakt zaangażowania na finiszu kampanii wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych J.D. Vansa, który odwiedził Budapeszt i poparł w imieniu Donalda Trumpa Viktora Orbana, ale także tuż przed głosowaniem Donald Trump z kolei zapowiedział, że jeśli wygra Orban, no to Stany Zjednoczone wesprą Węgry Finansowo-gospodarczo. Tak, tutaj mieliśmy faktycznie silne sygnały wsparcia za oceanu. No, zobaczymy, na ile to wsparcie będzie faktycznie skuteczne, bo to była końcówka kampanii, kiedy no, przynajmniej większość y, sondaży pokazywało na znaczną już przewagę i rosnącą partii opozycyjnej TISY. Myślę, że to była taka ostatnia szansa dla Orbana, żeby zmobilizować wyborców niezdecyd niezdecyd niezdecydowanych. Ale też weźmy pod uwagę fakt, że y, społeczeństwo, y, społeczeństwo węgierskie nie należy do szczególnie proamerykańskich. Y, na Węgry nie przyjechał ostatecznie sam prezydent amerykański. Wysłał wiceprezydenta Vance'a, więc to nie było aż tak chyba duże wydarzenie, żeby te ostatnie tendencje wyborcze zmienić. Czyli rozumiem, że to nie będzie jakieś takie y, przesądzające y, wydarzenie, jeżeli chodzi o tę kampanię, punkt y, zwrotny. Powiedział pan o tych y, sondażach, to może przy nich się na moment y, zatrzymajmy. Tisa na czele. Pytanie, czy ta przewaga, przynajmniej na razie sondażowa, jest na tyle wysoka, żeby ta partia była w stanie utworzyć rząd i przejąć władzę na Węgrzech? No, y, tu jest spora zagadka, bo y, jeśli spojrzymy na same sondaże, no, odliczając te sondaże finansowane przez Fidesz, w których Fidesz ciągle miał choć niewielką przewagę do, do ostatniego momentu, no to jednak większość sondaży niezależnych od władzy y, pokazywała na kilku, kilkunastu, nawet ponad 20% czy, czy ponad 20 punktów procentowych przewagę. Y, Natomiast tu musimy spojrzeć na system wyborczy węgierski, który jest bardzo specyficzny, który został też wielokrotnie zmienia, zmieniony przez Fidesz i ma wbudowane jakby różne elementy przewagi dla Fideszu. I tak naprawdę, ordynacja wyborcza zostanie po raz pierwszy przetestowana, jakby w nowej sytuacji. Ona zawsze służyła Fidesowi, zwłaszcza jak opozycja była rozdrobniona. Tu Fidesz staje naprzeciwko silnej partii opo opozycyjnej, natomiast może liczyć na nieco korzystniejszy kształt jednomandatowych okręgów wyborczych. Może liczyć na głosy z zagranicy, zwłaszcza mniejszości węgierskich z państw sąsiednich. Więc tutaj mówiło się o tym, że wygrana w liczbach absolutnych tis powinna być co najmniej 3-4-5% nad Fideszem, żeby faktycznie zdobyć więcej mandatów niż ta partia. I możliwa jest taka sytuacja, że nawet jeśli tis wygra i będzie rządziła, no to Węgry będą jednak podążały w takim trendzie bocznym ze względu na to, że ten system po 16 latach rządów Wiktora Orbana jednak na Węgrzech jest zabetonowany i wiele tych kluczowych stanowisk w państwie jest obsadzonych, mówiąc kolokwialnie, ludźmi y, Orbana. No tak, y, y, jeśli TISA by dostała dwie trzecie mandatów, no to faktycznie zmiany byłyby rewolucyjne, bardzo gwałtowne odcięcie się od dotychczasowego kierunku, prawdopodobnie przyjęcie nowej konstytucji, Natomiast jeśli TISA wygra ze zwykłą większością, to jest też specyfika węgierskiego systemu, gdzie wiele kwestii jest, wiele zmian wymaga tej większości dwóch trzecich. Natomiast jeśli TISA zdobędzie zwykłą większość mandatów, no to utworzy rząd i który pewnie w wielu kwestiach będzie się starał odciąć od rządów poprzedników. Natomiast będzie miał związane ręce, bo Fidesz utrzyma wpływy w instytucjach, Państwa, to są bardzo długoletnie kadencje właśnie i w Trybunale Konstytucyjnym, i, i w Banku Centralnym, w Sądzie Najwyższym i tak dalej, i tak dalej, więc w tym sensie tutaj y, rząd Madziara potencjalny, będzie miał dosyć ograniczone pole manewru i tu pewnie w tym, jeśli się ten sc scenariusz, który się wydaje no obecnie najbardziej prawdopodobny, spełni, no to Myślę, że Orban będzie liczył na to, że po prostu nowej władzy podwinie się noga i nie będzie w stanie spełnić tych wielkich obietnic zmiany, które, które, które złożyła wyborcom. To od razu w takim razie dopytam, panie Andrzeju, jaka jest ta wizja opozycji? Jakie mają być Węgry po tych wyborach, jeśli to TISA faktycznie przejmie władzę no i będzie władna te zmiany wprowadzać? No, TISA idzie z takim bardzo programem antykorupcyjnym. To znaczy to jest coś, co TISA ma chyba najmocniej na sztandarach, czyli odsunięcie od władzy partii, która bardzo mocno zdominowała i instytucje państwowe i, i rzeczywistość gospodarczą. Tak? Dzisiaj w wielu branżach na Węgrzech, żeby odnieść sukces gospodarczy, trzeba, trzeba mieć bardzo silne, y, silne powiązanie z partią rządzącą, no więc y, TISA oferuje jakby oczyszczenie y, sytuacji w państwie, obiecuje przywrócenie większego pluralizmu, obiecuje, że no, nie wszystko będzie w państwie zależeć y, od jednoosobowej decyzji premiera, obiecuje również Halo, halo, czy się sprawowania władzy potencjalną przez szefa rządu do dwóch e, kadencji no, na wężą rolę i cała władza jest w zasadzie skupiona w rękach premier? Halo halo, czy się jest słyszymy? Mamy jakieś to, problemy techniczne tutaj. E, biorąc, e, z rzędu to jest jakby widoczny postulat. E, no właśnie. Yy, właśnie yy, no, uniemożliwienia tak długich rządów yy, dla Fidesu. Panie Andrzeju, to w takim razie jeszcze jedno pytanie, tym razem dotyczące Wiktora Orbana. A jaka jest jego oferta dla yy, Węgrów? Halo, halo, czy się słyszymy z ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich? Nie, ale Orban w zasadzie obiecuje kontynuację. Fides nie przedstawił od 16 lat programu wyborczego, no więc w zasadzie y, y, zapowiada kontynuowanie obecnych rządów. No, bardzo mocno Orban w swoim przekazie się skupił na kwestiach y, bezpieczeństwa, tak. Mówiąc o tym realnym czy rzekomym zagrożeniu zewnętrznym, który upatruje przede wszystkim w Ukrainie i w Brukseli. I tutaj w zasadzie cała kampania Orbana była skupiona na tych hasłach właśnie obrony suwerenności Węgier. Do Wiktora Orbana jeszcze w naszej rozmowie wrócimy, ale jeżeli chodzi o to dzisiejsze głosowanie, czy my jesteśmy w stanie powiedzieć, kto głosuje na Wiktora Orbana i na Fidesz, a kto popiera Tisę Petera Madziara. Czy to jest jasny podział i możemy tutaj wydzielić pewne grupy? Czy też jest tak, że tutaj nie ma zasady, nie ma jasnej właśnie zasady, kto kogo popiera? No, w sondażach bardzo wyraźnie zarysowuje się ten podział. Mamy starsze pokolenie, które chętniej głosuje na Fidesz, głównie emeryci, czyli osoby po 65 roku, życia na Węgrzech yy, i mieszkańcy, mieszkańcy małych ośrodków, prze, przede wszystkim mieszkający na wsi. Natomiast yy, wyborcy TIS-y to jest przede wszystkim młode pokolenie i to w tym przedziale 18 do, do 29 lat w zasadzie 70% ludzi deklaruje, że będzie głosować na TIS-ę, więc to jest naprawdę ogromna przewaga. Yy, natomiast to jest ciekawe, jeśli chodzi o rozkład yy, w kraju, to... Tutaj widzimy, że oczywiście duże miasta no zawsze głosowały przeciwko Orbanowi, natomiast Madziarowi udało się przebić do mniejszych ośrodków. I to jest efekt jego strategii wyborczej. On yy, przez te ostatnie mie miesiące w zasadzie miał codziennie kilka spotkań w różnych miejscowościach, więc prowadził bardzo aktywną, bezpośrednią kampanię właśnie w mniejszych yy, ośrodkach. I wydaje się, że znaczną... Część z nich uda mu się odzyskać. Tu chyba też trzeba to podkreślić, że to była taka kampania mocno innowacyjna w tym sensie, że opozycja przeniosła ją chociażby do mediów społecznościowych, bo te tradycyjne media zdaje się w ogromnej mierze zdominowane są przez Fides i przez osoby popierające Viktora Orbana. Według niektórych szacunków to nawet trzy czwarte mediów na Węgrzech jednak popiera obecnie rządzących. Nie jest to na pewno starcie równych szans. Znaczy, jeśli spojrzymy na dominację w mediach, jeśli spojrzymy, jak bardzo Fidesz wykorzystuje środki państwowe do kampanii partyjnej, no to y, tutaj TISA y, na pewno miała bardzo mocno podgórkę i, i musiała sięgać po jakby inne narzędzia zupełnie. I tutaj to są przede wszystkim media społecznościowe, w których, no też y, Peter Omacier jako y, kandydat o pokolenie młodszy od Orbana y, no, jest dużo bardziej przekonywujący i również jako polityk, który no, rzuca wyzwanie od lat rządzącej partii. I kolejny element to bezpośrednia kampania właśnie y, jeżdżenie od miejscowości do, mie do miejscowości. To jest coś, co, co, co do perfekcji opanował Madziar i, i, i, i faktycznie mógł przebić się przez tą narrację dyskredytującą go Fidesu. Na bieżąco w naszych serwisach relacje naszych korespondentów z Węgier. Także o godzinie 13 w naszym serwisie słyszeliśmy, że na Węgrzech rekordowa frekwencja, która może wynieść nawet 90%. I to też nas prowadzi do takiego pytania, na ile realny jest i na ile duży jest też potencjał ewentualnego buntu czy to po stronie opozycji w węgierskim społeczeństwie, ale też po stronie władzy? Innymi słowy, czy przegrani pogodzą się z przegraną? Czy też należy spodziewać się jakichś niepokojów społecznych? Jak to może na Węgrzech wyglądać? Myślę, że to zależy od wyniku. Jeśli wynik będzie wyrównany albo nierozstrzygnięty, zwłaszcza w tych pierwszych dniach, no bo jeszcze będą spływać głosy z zagranicy, to wtedy, wtedy faktycznie może dojść do niepokojów, prób, podważania wyniku z jednej lub z drugiej strony. Natomiast jeśli ten wynik będzie, no jeśli przewaga wyniesie kilkunastu, kilku, kilkudziesięciu mandatów na 199 członków Parlamentu Węgierskiego, no to wtedy wydaje mi się, że, że, że no, strona przegrana będzie musiała się z tym y, pogodzić. No ale tak, nastroje są bardzo zradykalizowane, Mam wrażenie, że no, sytuacja na Węgrzech jest bardzo w takim stanie wrzenia i tutaj nie wykluczałbym jakichś jakich, jakich protestów. Panie Andrzeju, a o czym była ta kampania? Też może inaczej zapytam. Jakie są największe problemy Węgrów? A może właśnie ta debata ogniskowała się nie wokół spraw chociażby dajmy na to spraw społecznych, gospodarczych, ale wokół tego polaryzującego pytania, czy chcesz, aby Viktor Orban dalej sprawował władzę? Jak to wyglądało? Myślę, że to jest w pewnym sensie plebiscyt y, dotyczący rządów Orbana. Zresztą mamy dwie takie bardzo wyraziste figury, tak, Orban i Madziar. I tak naprawdę nikt nie myśli do końca w kategoriach partii, tylko właśnie tych dwóch y, jakby symbolicznych postaci. Ale na pewno na wynik wyborów bardzo duży wpływ będzie miała sytuacja gospodarcza. Na Węgrzech te ostatnie 4 lata były bardzo nieudane, węgry miały potężną inflację na najwyższą w Unii Europejskiej, niski wzrost gospodarczy. Około 70% ankietowanych ocenia, że w ostatnich czterech latach ich sytuacja gospodarcza się pogorszyła, no więc tutaj. Węgry dosyć mocno odstają na tle y, regionu, no, y, tak naprawdę w większości wskaźników gospodarczych, no więc myślę, że y, duża część wyborców będzie jednak głosować portfelem, chociaż ta kampania akurat się koncentrowała na innych kwestiach y, polityki zagranicznej, wpływów zagranicznych i tak dalej, to ostatecznie mam wrażenie, że na ten wynik będzie miała wpływ przede wszystkim gospodarka. Panie Andrzej, to jeszcze dopytam o takie kluczowe sprawy także z punktu widzenia polskiej polityki, czyli na to, jak opozycja węgierska, a być może niebawem władza na Węgrzech, patrzy na kwestię ukraińską, ale także na kwestię rosyjską. Czy tutaj gdyby TISA doszła do władzy i tę władze mogła realnie sprawować... To mielibyśmy taki zwrot o 180 stopni czy też nie jest to tak proste? No myślę, że z, y, zwrot o 180 stopni nie. Natomiast TISA deklaruje, że chciałaby przywrócić dobre relacje w Unii Europejskiej i NATO. No i z tym się oczywiście wiąże polityka wobec Ukrainy i Rosji. No, rząd Orbana był zna, znany z blokowania różnych działań wspierających Ukrainę czy e, ostrzejszych restrykcji wobec Rosji, więc w tym sensie możemy się spodziewać bardziej konstruktywnego stanowiska Węgier, jeśli dojdzie do, do zmiany władzy. Natomiast no, to też nie jest tak, że Węgry z dnia na dzień uwolnią się od zależności rosyjskiej, która jest naprawdę wysoka, zwłaszcza w energetyce. Tutaj myślę, że to będzie proces no, długotrwały. Peter Madziar też zapowiada, że nie będzie wspierał Ukrainę, y, Ukrainy militarnie, natomiast chce poprawy relacji i myślę, że będzie tutaj skłonny do popierania czy pakietów wsparcia dla Ukrainy, czy choćby odblokowania y, środków, które, które, które obecnie są zamrożone dla Kijowa. Wiem, że to jest temat na książkę, nawet może na więcej niż jedną y, książkę, ale jeszcze na koniec y, dopytam, jakim krajem są Węgry po 16 latach rządów Wiktora Orbana, Jak on ten kraj ukształtował? No tak, myślę, że są krajem, który, no, który słabo się rozwija i to widać po 16 latach. Oczywiście był taki okres stabilizacji zaśrodkowego Orbana, że tak się wyrażę, ale, ale dzisiaj widzimy jednak, jak coraz bardziej Węgry odstają No i myślę, że są państwem bardzo spolaryzowanym o o bardzo dużych napięciach między różnymi gru grupami społecznymi, no i w końcu są państwem, który jednak, który jednak mocno skręciło w stronę wschodnią i tutaj jest to być może coś, co najbardziej obciąża Yy, hipoteka Orbana. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Analityk Ośrodka Studiów e Wschodnich Andrzej Sadecki był naszym gościem. A po 22.00 w Polskim Radiu 24 przypominamy wieczór wyborczy, węgierski wieczór wyborczy, a w nim gorące komentarze, analizy ekspertów, no i oczywiście relacje naszych wysłanników, którzy są na Węgrzech. Polecamy Polskie Radio 24 i nasz wieczór wyborczy na Węgrzech po godzinie 22.00.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 który już ma akurat rządzi od roku 2018. I właściwie jeżeli chodzi o relacje ze Stanami Zjednoczonymi, to one przez te, przez te całe 8 lat były relacjami dosyć trudnymi. To znaczy Hiszpania prowadziła własną grę, nie zależą od Waszyngtonu. Bardzo często krytykując Waszyngton, to niezależnie także, kto był prezydentem akurat w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście w czasach Donalda Trumpa można powiedzieć, że Madryt ma większą łatwość w krytykowaniu tego, ze względu także na, na osobowość amerykańskiego prezydenta. Ale musimy także sobie uświadomić, że wewnętrzna sytuacja Pedro Sancheza jest całkiem skomplikowana. Jest to rząd mniejszościowy. Co więcej, nawet jeżeli jest to rząd koalicyjny, a koalicjantem jest ugrupowanie no, Sumar albo Podemos, to w sumie w zależności tak od, od roku wyborczego, czyli ugrupowania skrajnej hiszpańskiej lewicy, no, bardzo prorosyjskiej, właściwie komunizującej, bardzo antyamerykańskiej i bardzo antynatowskiej także. I to i tak w dalszym ciągu ten rząd nie ma większości, musi liczyć na poparcie ze strony separatystów, czy baskijskich, czy katalońskich, no, czy w ogóle ugrupowań regionalnych. Ta cała układanka jest więc skomplikowana, i pod tym względem Sanchez w dużym stopniu, tak jak mówię, zależy od swoich koalicjantów. W związku z czym on sam być może nie byłby człowiekiem jakoś szczególnie zdolnym do bardziej antyamerykańskiej gry, a być może nie byłby człowiekiem bardzo chętnym do czegoś takiego. Niemniej jednak właśnie ta, ten element koalicjantów mm, oczywiście ma swoje bardzo istotne znaczenie tutaj, a tak jak mówię, to są koalicjanci o bardzo antyamerykańskim nastawieniu. Do jakiego stopnia jest to też odbicie po prostu poglądów hiszpańskiego społeczeństwa, bo w przyszłym roku mamy...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 regionom. Prawica na te głosy nie może liczyć właściwie, więc prawica, żeby zdobyć władzę w Hiszpanii, musi to zwycięstwo mieć bardzo przekonujące, wręcz no, musi doprowadzić no, niemalże do wyborczego rozgromienia lewicę, a o to, jest, o to jest trudno. Natomiast jeżeli chodzi o sympatię społeczeństwa, no to tutaj jest wyraźna, wyraźna różnica, to znaczy rzeczywiście społeczeństwo hiszpańskie jest nastawione jednak w dużym stopniu antyamerykańsko.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 te elementy antyamerykańskie były, były silne. One są zdecydowanie silniejsze na hiszpańskiej lewicy, to jest oczywiste. Także musimy zwrócić uwagę, że hiszpańska lewica ma dobre doświadczenie z krytyki Stanów Zjednoczonych podczas operacji wojskowej, bo taka sytuacja miała miejsce w 2003 roku. Także lewica, socjaliści wówczas José Luis Rodríguez Zapatero krytykowali bardzo rząd Snara za wsparcie amerykańskiego ataku na Irak i wydaje się, że ten element przesądził o zwycięstwie hiszpańskiej lewicy w wyborach w 2004 roku. No innymi słowy obecnie słabnący wyborczo, sondażowo Pedro Sanchez uważa, że grając tą kartą amerykańską może odwrócić swoją sytuację. A na ile tutaj kluczowa jest też karta izraelska. Izrael jak wiemy jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. No i tutaj Hiszpania też ma bardzo takie mocne stanowisko. Też jest jednym z pierwszych państw, które Oficjalnie uznało palestyńską państwowość, jest ambasador palestyński w Hiszpanii, w Madrycie chociażby. Tak, oczywiście. Izrael nie ma dobrej prasy, krótko rzecz ujmując, zwłaszcza pośród hiszpańskiej lewicy. Ten element jest, jest dosyć powszechny. Mieliśmy wiele manifestacji propalestyńskich, także wiele deklaracji ze strony hiszpańskich polityków lewicowych o charakterze propalestyńskim, antyizraelskim, ale i także musimy pamiętać proirańskim. A to wiąże się, no można powiedzieć, z, właściwie z karierą no, lidera partii Podemos, czy właśnie honorowego obecnie jej lidera, z Pablo Iglesiasa, który... No, z Iranu i to jest no, rzecz, o której się w Hiszpanii otwarcie mówi. To nie jest żadna spiskowa teoria dziejów. To jest rzecz, o której, która jest faktycznie potwierdzona. Z Iranu pobierał istotne środki na prowadzenie własnej działalności. Miał także program swój własny w irańskiej telewizji. Niewielu z nas pewnie wie że Iran także inwestuje w prowadzenie dezinformacji na obszarze Ameryki Łacińskiej, czy obszarze w ogóle świata hiszpańskojęzycznego. Jest telewizja Hispan TV która jest właśnie finansowana, organizowana przez rząd irański, to już właściwie od kilkunastu lat, działa w języku hiszpańskim, no i prowadzi tak naprawdę agitację antyamerykańską. Iglesias miał swój program w tej telewizji. Więc no, to jest oczywiście bardzo zaskakujące, prawda, że no, w, w, początkujący hiszpański polityk i, i doktor politologii z Uniwersytetu Complutense no, miesza się w takie sprawy. Ale rzeczywiście my, są informacje z, o y, całkiem no, sporych środkach finansowych przeznaczonych właśnie przez Iran na rzecz, na rzecz Iglesiasa, które posłużyły mu oczywiście do budowy partii. No i tak właściwie zaczęła się kariera I historia partii, partii, partii podemos. Donald Trump mówi o wyrzuceniu Hiszpanii z NATO, chociażby ze względu na to, że Madryt nie wydaje 5% PKB na zbrojenia, no i też konsekwentnie Hiszpania podtrzymuje to swoje stanowisko. Czemu Hiszpania nie chce dostosować się do tych natowskich standardów i odmawia przekazywania 5% produktu krajowego brutto na, na swoją armię. Wydanie tych środków jest poza możliwością właściwie hiszpańskiej gospodarki, a wydaje się, że poza możliwościami politycznymi hiszpańskich polityków z lewicy, którzy oczywiście podkreślają, że znacznie lepiej by było, gdyby te środki były przekazywane na programy społeczne, na programy socjalne. I to jest element bardzo powszechny, to jest od długiego czasu bardzo podobna narracja no, trzeba powiedzieć, że Hiszpania nie tylko nie przekazuje 5% PKB, bo nikt takich środków nie wydaje w skali NATO. To jest pewien cel, który jest dopiero do osiągnięcia. Ale Hiszpania dopiero teraz osiągnęła te 2% PKB. I to w, właściwie no wszystko się działo w ogromnych bólach i mękach. Rząd Sancheza przez długie lata nie decydował się na zwiększanie. Budżetu wojskowego. Za to też był krytykowany przez opozycję. No, musimy też zwrócić uwagę, że w 2017 roku, kiedy rządziła jeszcze Partia Ludowa, Centroprawicowa, było, było jasne ogłoszenie ze strony ówczesnego Ministerstwa Obrony Marii Dolores de Cospedal, która wówczas stwierdziła, że Hiszpania dołączy do tego grona do bodajże wtedy 2022 roku. Ta deklaracja sprawiła, że partia ludowa no, przestała rządzić. Hiszpańskie społeczeństwo nie jest po prostu za tym, żeby wydawać większe środki na zbrojenia. Woli te środki przeznaczać na coś zupełnie innego. W związku z czym jest to oczywiście ogromny problem polityczny. Obecnie też widzimy tutaj istotną różnicę. Rządząca lewica tych środków nie chce przeznaczać na zbrojenia. Opozycyjna prawica jak najbardziej deklaruje, że te wymogi spełni. W związku z czym no tutaj z pewnością te deklaracje hiszpańskiej prawicy także nie pomagają. Panie doktorze, jeszcze jeden wątek. Hiszpania posiada bazy wojskowe, w tym wspólne ze Stanami Zjednoczonymi. Te zlokalizowane są głównie w Andaluzji. No i Madryt odmówił amerykańskim wojskom skorzystania z nich w czasie tej operacji w Iranie. Na ile są to kluczowe miejsca? No i na ile jest to poważny problem dla Amerykanów? I też taka rzecz, nad którą oni są w stanie przejść do porządku dziennego i te zniewagę zapomnieć. Oczywiście te bazy można łatwo zastąpić innymi, bazą w Ramstein chociażby, czy, czy bazą we Włoszech, na Sycylii. No, do czasu oczywiście, jak Georgia Meloni także odmówiła tego typu wsparcia Amerykanom. W związku z czym no, przez cały ten czas prowadzenia wojny jednak Amerykanie sobie radzili bez tych hiszpańskich baz, więc to nie jest problem tego typu, zwłaszcza, że sąsiednia Portugalia wykorzystuje także swój moment i oczywiście zadeklarowała Amery Amerykanom, że jak najbardziej mogą korzystać z jej pas na Azorach. To też jest kwestia długoletniego sojuszu właśnie od czasu II wojny światowej. Także Maroko mówi, że te bazy mogą być przeniesione do, do nich. Tak i to jest wielki problem dla Hiszpanii. Pokazuje tak naprawdę koszt autentyczny tej całej zabawy. Mianowicie Hiszpania ma istotne problemy o charakterze granicznym właściwie, tak to możemy powiedzieć, z Marokiem. To znaczy posiada dwie eksklawy na terytorium Afryki Północnej, czyli Sete i Melie, które są właśnie wielokrotnie szturmowane w, w różnego typu sposób przede wszystkim przez kryzys migracyjny ze strony Maroka Maroko chciałoby te obszary przyłączyć do siebie i także niewielkie terytoria na północy tzw. Tak plaza de Soberania. Jedna z tych wysepek, która tam się znajduje Perechil, była przedmiotem amerykańskiej akcji w roku 2002. Wówczas Hiszpania uzyskała pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych, i właściwie Maroko musiało kapitulować. W chwili obecnej, kiedy się ta układanka nam zmienia, to znaczy mamy odwrócenie sojuszy. Maroko ma bliższe relacje ze Stanami Zjednoczonymi, no to Hiszpanie, Amerykanie mają istotne środki nacisku. Na, na Hiszpanię, więc ta gra można powiedzieć prestiżowa, PR-owa, wyborcza może się dla Hiszpanii bardzo różnie skończyć. O trudnych amerykańsko-hiszpańskich relacjach mówił dr Bartosz Kaczorowski, historyk z Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizujący się w historii Półwyspu Iberyjskiego. Świat 24 przed nami jeszcze jeden temat. Bez przełomu w amerykańsko-irańskich rozmowach w Pakistanie. Po ponad 20 godzinach rozmów J.D. Vance ogłosił, że Iran nie zgodził się na amerykańskie warunki. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że Stany Zjednoczone złożyły Iranowi ostateczną ofertę i liczą, że Teheran na nią przystanie. A z nami ekspert do spraw międzynarodowych Marcin Wojciechowski. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam również. Patrząc na to, jak rozbieżne były stanowiska obu stron przed rozpoczęciem tych rozmów, to to, że zakończyły się one fiaskiem raczej nie powinno być wielkim zaskoczeniem, prawda? No rzeczywiście rozbieżności są daleko idące i to na różnych płaszczyznach, bo to nie tylko chodzi o stanowiska, ale i jakby o kulturę negocjacji. to, to jest taki typowy culture clash. Z jednej strony Amerykanie, którzy rozumieją to, co się mówi dosłownie, a z drugiej strony jest zupełnie inna kultura, w której mówi się pewne rzeczy po to, żeby no na przykład zaprezentować własną rangę, a nie dlatego, że to jest prawda. I zdaje się, że i te styczniowo-lutowe rozmowy, które były prowadzone za pośrednictwem Omanu, tam uczestniczył Witkow, teraz Witkow też jest obecny, ale jako jedna z osób, a przewodzi UNJD Devens, jak i te rozmowy mogły się potknąć właśnie o ten culture clash. J.D. Vance no, nigdy nie był negocjatorem, a teraz nagle zaczął być. Być może tutaj jest też problem taki, że J.D. Vance spodziewał się po prostu jednoznacznej odpowiedzi w szybkim, w krótkim czasie. A z druga strona tak nie uważa. Druga strona ma zwyczaj długiego negocjowania, długich wypowiedzi. Druga strona oczekuje od, od przeciwników czy od, od swoich adwersarzy okazania szacunku i pewne rzeczy mówi tylko po to, żeby powiedzieć, żeby uzyskać akceptację. Zdaje się, że i wtedy w styczniu, lutym, jak i teraz to były bardzo takie istotne czynniki. A po drugie tutaj jest pewien problem po stronie irańskiej, to znaczy Amerykanie są decyzyjni. Pojechał J.D. Vance ze swoją ekipą był ustawy łączności telefonicznej z prezydentem Trumpem. Mówił już po, po zerwaniu tych rozmów, że kontaktował się z Trumpem kilkanaście razy w ciągu tych rozmów trwających 21 godzin. Maraton zupełny. Natomiast druga strona składa się z no właśnie, z różnych jakby osób, z różnych części tej, tej władzy irańskiej. No tych, które nie zostały też... zabite w czasie tej wojny po prostu. No tak, ale tych niezabitych też zostało sporo. I na przykład szefem tej delegacji, to jest dosyć zaskakujące, jest przewodniczący parlamentu, Mohamed Bagher Galibaf. Tam też jest w, w, tej, w składzie tej delegacji minister spraw zagranicznych, a, a, a Radki, który a, um, uczestniczył w, w ostatnich tygodniach w tej wymianie m, KISM, prawda, i, I zdaje się, że tutaj też dochodzi do jakichś dziwnych nieporozumień, dlatego że dzisiaj dowiedzieliśmy się, że Irańczycy w trakcie tych rozmów w Islamabadzie um, odmówili uznania um, amerykańskiego postulatu, co do którego kilka dni temu się zgodzili. Mhm. To znaczy w tej rozmowie, która, w te, w, w, która um, um, odbywała się za pośrednictwem też Pakistanu, ale była wymiana listów, wymiana dokumentów. Irańczycy zgodzili się wyrzec broni atomowej, a teraz okazuje się, że tak przedstawia przynajmniej J.D. Vance, że w czasie tych rozmów właśnie nie zgodzili się na to. Czyli punktem wyjścia do rozmów, do w ogóle do przystąpienia tych rozmów było, jak to określili wówczas Irańczycy, fundamentalne wyrzeczenie się broni atomowej. Fundamentalne dlatego, że do tej pory wyrzekali się ale mamy rozumieć niefundamentalnie. A teraz wyrzekli się fundamentalnie, czy też zgłosili chęć wyrzeczenia się fundamentalnego i teraz miały trwać rozmowy e, określające, na czym to fundamentalne życzenie będzie polegało. Tymczasem dowiadujemy się, że oni jednak nie chcą wyrzec się tej broni atomowej. I teraz, no właśnie, nie wiemy dokładnie dlaczego. Pierwsza... Y, Taka interpretacja jest właśnie taka, że być może oni chcą, ale mają taki sposób negocjowania, że na dzień dobry mówią, że nie chcą po to, żeby od tego odejść. Tak? Mm -hmm. co, co, co wydaje się niezrozumiałe dla, dla Amerykanów, którzy no, no, no nie mają takiego sposobu negocjacji. Oni uważają, że jak coś było dogadane kilka dni temu, to po prostu było dogadane. A teraz trzeba za zaczynać od nowa. Druga wersja wydarzeń mówi o cichym porozumieniu Chin z Iranem. Otóż dzisiaj rano wybuchła, można powiedzieć, wiadomość, szeroko komentowana w Stanach i zresztą na całym świecie, bo obserwuję to na bieżąco, widzę, że to poszło świat, że Chiny jednak dogadały się potajemnie z Iranem i, i, i ostatnio postanowiły wspomagać Iran bronią, dostawą broni. Czyli jeżeli pomiędzy wtorkiem a dniem dzisiejszym Irańczycy dowiedzieli się, że dostaną broń od Chin, to być może to natchnęło ich myślą o tym, że wcale nie ma takiej konieczności, żeby się godzić na wszystko, czego oczekują Amerykanie. No to też może być druga, druga przyczyna, dla której nastąpiła ta zmiana stanowiska. A trzecia przyczyna jest taka, że ten, ten system władzy irańskiej jest niezwykle skomplikowany. Są te władze cywilne, świeckie powiedzmy, które tutaj przyjechały negocjować, ale to wszystko musi być zatwierdzane przez Zajatollachów, którzy są w Iranie, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w tych rozmowach. I teraz ci, którzy pojechali do Islamabadu, no nie mogą przedstawić y, y, y, ajatolahom sytuacji w taki sposób, że po prostu przyjechali i zgodzili się na wszystko, co chcą Amerykanie, bo to nie zostanie zatwierdzone przez ajatollahów, prawda? Więc oni muszą pokazać, że, że te negocjacje miały tutaj jakąś swoją dynamikę, że na początku oczekiwali, żądali tego, co, czego by oczekiwali Ajatollahowie, ale potem w jakiejś części zrezygnowali, prawda? To nie ci ludzie, którzy przyjechali do Islamabadu są decyzyjni. Na koniec wszystko muszą zatwierdzić Ayatollahowie. I, a, a ci, którzy pojechali do Islamabadu, no prowadzą jakąś grę. oni Z jednej strony rozmawiają z Amerykanami, ale z drugiej strony będą negocjowali ze swoimi szefami, czyli Ayatollahami. Panie Marcinie, chyba jedno z takich najważniejszych pytań dotyczących tej sprawy no to jest takie, czy powrót do tej zbrojnej konfrontacji jest kwestią czasu. Czy to co obserwujemy to jest po prostu pauza i pewien teatr e, i e, kiedy siły amerykańskie chociażby się przezbroją, odpoczną, opracują kolejne plany, no to będziemy mieli powtórkę z rozrywki i kolejny atak, kolejną falę ataków na Iran. Ja Trump bym tego nie nazwał. To znaczy wydaje mi się, że Amerykanie są szczerzy, kiedy mówią, że zależy im na pokoju. Kilka razy nadmieniał to J.D. Vance, który mówił, że prezydent Trump, wysyłając tę ekipę na rozmowy do Islamabadu, nakazał podchodzenie z dobrą wolą, czyli w celu właśnie dogadania się. I to mi się wydaje autentyczne, ponieważ za kilka miesięcy, za, za pół roku z kawałkiem odbędą się wybory parlamentarne w Stanach Zjednoczonych. No jednak ta wojna w Iranie jest takim kamykiem w bucie dla Partii Republikańskiej. Partia Republikańska i bez tego miała bardzo słabe notowania, a teraz to wręcz będą tragiczne. No jeżeli, jeżeli tam będą ginęli jeszcze następni Amerykanie, jeżeli na to pójdą jeszcze następne miliardy dolarów, to, ta, to, to te wybory będą nie przegraną, tylko kompletną klęską. I spójrzmy co dalej. Jeżeli w Izbie, no w Izbie to demokraci uzyskają większość prawie na pewno. A co jeżeli uzyskają w Senacie na tyle dużą większość, że stanie się realny impeachment prezydenta? A co jeżeli republikanie rozeźlą się na Trumpa za tę wojnę, i sami będą za tym, żeby go odsunąć od władzy, bo na jego miejsce wskoczy wówczas bardziej umiarkowany J.D. Vance, prawda, który jednak był przeciwnikiem tej wojny. No tylko pytanie to... teraz, panie Marcinie, czy Amerykanie są władni tę wojnę zakończyć? Czy tutaj jednak ta decyzja nie leży po stronie Iranu, który kontroluje ciśninę, Ormus, co prawda wczoraj Donald Trump, kiedy trwały te negocjacje, powiedział tu cytat, rozmawiamy, ale to czy osiągniemy porozumienie czy nie, nie ma dla mnie znaczenia, ponieważ wygraliśmy tę wojnę. USA wygrały tę wojnę. No ale tutaj jest spora wątpliwość, czy faktycznie tak jest, dopóki cieśnina Ormus jest zablokowana, czy też kontrolowana przez Irańczyków. No prezydent Trump opowiada różne rzeczy. Ja widziałem takie zestawienie jego słów w ciągu tych 38 lat, Dni wojny. On od razu pierwszego dnia ogłosił, że wygraliśmy tę wojnę. Potem twierdził, ta, ta wojna jeszcze nie jest wygrana, potrzebujemy Europy. Potem twierdził, wojna jest wygrana, nie potrzebujemy Europy. Potem mówił, potrzebujemy Europy do y, odblokowania ciśnienia. On po prostu opowiada różne bzdury i nie panuje nad tym, co mówi. Nie przywiązywałbym się generalnie, mówię teraz do tego, o co mówi Trump, ponieważ... W ciągu ostatniego no, 14 miesięcy tej, tej prezydentury, drugiej kadencji, nauczyliśmy się już, że on w ciągu dosłownie paru dni jest w stanie sam sobie zaprzeczyć. Więc jeżeli on sam nie szanuje własnych słów, to dlaczego my byśmy mieli je szanować? Natomiast jednak dla Amerykanów na Ormus jest tutaj najważniejsza. Najważniejsze są zdecydowanie zbrojenia irańskie, program atomowy, który, i to wiemy już nie tylko od Amerykanów, ale również od ekspertów, od energetyki atomowej. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej twierdzi, że to, co Irańczycy robią, nie służy budowaniu elektrowni atomowej, że... Odsetek wzbogacania uranu jest już tak wysoki, że to może być użyte już tylko jako broń jądrowa, a nie y, na, na cele pokojowe, że Irańczycy po prostu oszukują, twierdząc, że, że to jest energetyka. W związku z tym no, na, na Stany Zjednoczone pada blady strach, ponieważ y, od dawna, od dziesięcioleci Irańczycy zapowiadają, że tu cytat spalą Amerykę ogniem piekielnym, tak? Urządzają co roku te, te potworne igrzyska. 5 listopada każdego roku jest świętem y, narodowym Iranu nazywającym się Śmierć Ameryce. Ludzie są gromadzeni na placach, każe im się skandować to, to, to zdanie Śmierć Ameryce. Nawet małe dzieci y, kilkuletnie są, są y, tresowane w tej nienawiści do Ameryki. i Gdyby to się skończyło na samych słowach, to jeszcze by było pół biedy. No, ale niestety wiemy na pewno, że Irańczycy dążą do uzyskania broni atomowej oraz broni, yy, rakiet przenoszących yy, te, te, broni, atom, te ładunki atomowe i to dalekiego zasięgu takiego, żeby zniszczyć czy, czy grozić zniszczeniem wielkich miast wschodniego wybrzeża, czyli tej linii tam na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych od Waszyngtonu przez Baltimore, Nowy Jork, Filadelfię po Boston. No to, to jest sam ten irański szantaż atomowy, bo tak to się nazywa w literaturze. Samo możliwość dopuszczenia do irańskiego szantażu atomowego jest dla Amerykanów zupełnie no, nie do przyjęcia to od kilkudziesięciu już lat spędza sens powie kolejnych prezydentów i żaden nie chce, żeby to się stało za jego kadencji, prawda? W związku z tym albo będzie to rozwiązane za pomocą tych rozmów w Islamabadzie. Być może, że one będą kontynuowane. Jay Devens opuszczając Islamabad powiedział, że podziękował w ogóle stronie pakistańskiej za organizację i powiedział, że, że to nie koniec, że on nie wyklucza, że tutaj coś innego, no, ale to wymaga zmiany nastawienia Iranu. Albo druga, druga wersja, no, to jest taka, jak pan wspomniał na początku, że jednak znowu powróci się do, do akcji zbrojnej, która będzie powtarzana raz na jakiś czas. No, prezydent Trump już miesiąc temu powiedział, nie chcemy tam wracać co pięć lat. No ale, no, ale na to wychodzi, że, że nie ma jakby in, innego, in, innego sposobu na ograniczenie tego irańskiego programu atomowego. Naukowcy, specjaliści, eksperci zastanawiają się od lat, co z tym zrobić. W stolicy Kataru, w Dosze odbywa się taka cykliczna konferencja na temat właśnie bezpieczeństwa w regionie i, i, i mówi się o tym ciągle, prawda? Wchodzą na scenę eksperci, są panele, przemówienia. Wszyscy zgadzają się co do tego, że jest to potworne niebezpieczeństwo, ale nikt nie zgłasza pomysłu, co z tym zrobić, prawda? te negocjacje z Irańczykami no miały miejsce już raz, przecież prezydent Obama dogadał się, ale okazało się to, ta idea została kompletnie skompromitowana, ponieważ Irańczycy wówczas nie chcieli wypełniać postanowień tego porozumienia. Przyjechali eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i nie byli wpuszczani do tych obiektów, do tych pomieszczeń, które chcieli kontrolować. Irańczycy wskazywali im tu nie wejdziecie, tu nie wejdziecie, możecie skontrolować tutaj. No to to nie jest żadna kontrola, prawda? Dlatego Amerykanie się z tego wycofali. No teraz jest akcja zbrojna, która też nie wiemy, czy ona na pewno bardzo osłabiła Iran, ale czy rzeczywiście zamknęła sprawę irańskiego programu atomowego i tych rakiet balistycznych dalekiego zasięgu? No sami Amerykanie teraz tego nie wiedzą. Jeszcze nie ma końcowego raportu, który by dał odpowiedź na to pytanie, ale podejrzenia są takie, że jednak nie, że, że ogromny błąd Trumpa z ubiegłego roku, z czerwca, to znaczy przerwanie tamtej akcji na 8 miesięcy dał czas Irańczykom na przegrupowanie się, na podjęcie decyzji o rozproszeniu o obrony, o rozproszeniu tego programu. I nawet jeżeli część teraz Amerykanie zniszczyli, to było 10 tysięcy celów, które Amerykanie jednak osiągnęli, to i tak nie wiemy do końca, czy wszystko zniszczyli, czy jeszcze Irańczycy gdzieś tam w tych tunelach podziemnych coś mają. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Rozmawialiśmy o zakończonych wczoraj fiaskiem negocjacjach między Ameryką a Iranem w Islamabadzie. Naszym gościem był ekspert do spraw międzynarodowych, Marcin Wojciechowski. Był naszym gościem bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Marcin pośpiechłaniam się i do usłyszenia. Świat 24. Reklama Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.